Podcast Real Karta Polaka, odcinek 29. Cześć, witam bardzo serdecznie. Tu mówi Piotr, założyciel kursu Real Karta Polaka. Jeśli Twoim marzeniem jest. Przejść pomyślnie rozmowę z konsulem i dostać kartę Polaka To na pewno mój kurs będzie dla Ciebie pomocny Zapraszam serdecznie Wejdź na stronę realkartapolaka.com I spróbuj jak wygląda kurs Nic prostszego Kochani, czasami wydaje się nam, że jesteśmy uwiązani Że coś nas trzyma bardzo mocno Myślimy, że nawet nie warto próbować Mamy swoje marzenia, ale nic nie robimy Myślimy, że to nawet nie ma sensu Nawet nie ma sensu próbować Po co próbować? To nie może się udać, nigdy się nie udawało W przeszłości próbowałem wiele razy I nigdy się nie udawało Macie czasem takie myśli? Jasne, prawie wszyscy je mamy. Posłuchajcie pewnej przypowieści o słoniu. Przypowieść to taka bajka z morałem. Było tak. Pewien człowiek przechodził kiedyś przez obóz, w którym znajdowały się słonie. Człowiek zauważył, że słonie... Nie są w klatkach Nie są uwięzione w klatkach Nie mają też łańcuchów Jedyne, co trzyma je w miejscu To mały, cienki sznureczek Przywiązany do nogi Każdy ze słoni mógłby bez trudu Jednym pociągnięciem nogi zerwać sznurek I odejść z obozu Człowiek patrzył na słonie i nie rozumiał, dlaczego nie uciekają. Dlaczego nawet nie próbują zerwać sznurka? Przecież mogłyby zrobić to z łatwością. To śmieszne. Jedyne co trzyma ogromnego, silnego słonia, to mały, cienki sznureczek. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że słonie nawet nie próbują ruszyć nogą, czy nie wiedzą, że są tak silne? O co tu chodzi? Człowiek był bardzo ciekawy odpowiedzi na te pytania Poczekał więc na opiekuna słoni i zapytał go, dlaczego słonie nie uciekają? Opiekun słoni powiedział tak gdy słonie były bardzo małe, wtedy codziennie przywiązywałem je tym samym cienkim sznureczkiem To wystarczało, bo nie były wtedy jeszcze bardzo silne Powoli słonie rosły, ale wciąż wiązałem je tym samym sznurkiem Dla nich nic się nie zmieniło Nadal uważają, że sznurek nie pozwala im odejść Dlatego nawet nie próbują go zerwać Człowiek był zdumiony Jedyny powód, dlaczego słonie nie uciekają To ich wiara w to, że nie mogą tego zrobić Myślą, że to jest niemożliwe Dlatego nawet nie próbują Czy czasami nie jest tak samo właśnie z nami? Czy nie jest tak, że nawet nie próbujemy zrobić czegoś, o czym myślimy, że jest niemożliwe? Wystarczy, że słoń ruszy nogą i zerwie sznurek. Nie bądź takim słoniem. Nieważne, co cię przywiązuje, co cię powstrzymuje, zawsze możesz przynajmniej spróbować osiągnąć to, o czym marzysz. Nie zawsze od razu się udaje... Ale jeśli nawet nie spróbujesz, bo powstrzymują cię jakieś błędne, stare przeświadczenia Wtedy tracisz te szanse A może jest tak, że trzymacie tylko cienki sznureczek? Może to jest ta ostatnia bariera, tak łatwa do pokonania? Problem w tym, że nawet nie próbujesz zerwać tego sznureczka to tylko stare przyzwyczajenia. Stare przyzwyczajenia powstrzymują Cię przed spróbowaniem. Spróbuj. Jest szansa. Je, jest szansa, że uda Ci się osiągnąć to, czego pragniesz. Kochani, jestem z Wami. Trzymam za Was kciuki. Nie ma sensu się poddawać. Trzeba próbować. Przysyłajcie swoje nagrania. Jestem ciekawy, jak poradziliście sobie podczas rozmowy z konsulem. Jestem ciekawy w waszej historii. Opowiedzcie, jak zerwaliście swój sznurek. Trzymajcie się, dziękuję wszystkim za dziś. Cieszę się, że coraz więcej osób słucha podcastu. Na dziś to już wszystko. Zapraszam za tydzień. Cześć, pa, pa. Po więcej informacji na temat kursu zapraszam na stronę realkartapolaka.com